Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 27 kwietnia jest ósma. Czas na serwis trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Społeczeństwo po raz kolejny pokazało wielkie serce. Ponad 250 milionów złotych na walkę z rakiem u dzieci. Prawdopodobnie dziś zapadnie decyzja, czy prokurator zaskarży postanowienie sądu w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Szef irańskiej dyplomacji jest dziś w Rosji i spotka się z Władimirem Putinem. Ponad 250 milionów złotych na walkę z rakiem to efekt zbiórki zorganizowanej przez influencera Łatwoganga. YouTuber streamingował przez 9 dni, aby pomóc dzieciom chorym na raka. Wydarzenia wczorajszego dnia podsumował Arkadiusz Augustyniak. Transmisja, którą śledziły miliony Polaków, zakończyła się wczoraj tuż przed 22. Cieszmy się, cieszmy się! O! Naprawdę, dziękujemy każdemu za każdą złotówkę! W zbiórkę zaangażowali się znani sportowcy, influencerzy i muzycy, jak Katarzyna Nosowska. Dla mnie to jest zawsze, jestem tak przejęta tym, co tutaj, tutaj się wyprawia. Piękna sprawa, sprawa. Ja dla nas siedzę dobra. się wgapiam po prostu. Zachęcony sukcesem, influencer Łatwogang zapowiedział powtórzenie internetowej akcji charytatywnej w przyszłym roku. Cośmy co roku się spotykali i pamiętali po prostu o dzieciakach. Za wsparcie podziękowała już Fundacja Cancer Fighters, do której trafią zebrane pieniądze. W opublikowanym komunikacie Fundacja poinformowała, że środki trafią na pilną pomoc dla podopiecznych oraz wsparcie dla klinik. Na stronie internetowej Fundacji nadal można wpłacać pieniądze. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Na warto dodać, że rozpoczynając streaming, gang mówił, że miał nadzieję na zebranie 500 tysięcy złotych. Łatwo przekroczył. To był także pracowity weekend dla strażaków. Powodem był silny, porywisty wiatr. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec poinformował, że tylko wczoraj strażacy wyjeżdżali do 2600 interwencji. Najwięcej interwencji było na terenie województwa mazowieckiego, ponad 560, lubelskiego, podlaskiego, wanisko mazurskiego oraz podkarpackiego. Większość tych interwencji dotyczyła usuwania połamanych gałęzi oraz przewróconych żywych ze szlaków komunikacyjnych. Ponadto interweniowaliśmy przy ponad 120 uszkodzonych dachach. A dziś wiatr już osłabł. Prawdopodobnie dziś zapadnie decyzja, czy prokurator zaskarży postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu mówił, że orzeczenie nie odpowiada w pełni wnioskom prokuratora. Sąd zgodził się bowiem na poręczenie majątkowe. Prokuratura uważa, że tylko izolacja podejrzanego pozwoli na rzetelne prowadzenie śledztwa w sprawie wypadku. W ocenie prokuratury nic nie wskazuje jednak, by podejrzany umyślnie potrącił posła Łukasza Litewkę. Uwzględniamy wszystkie potencjalne wersje śledcze. Na ten moment jednak chciałbym podkreślić, iż czyn zarzucany podejrzanemu ma charakter nieumyślny. Jest to przestępstwo zagrożone wprawdzie dotkliwą karą, bo od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności. Niemniej jednak w żadnym z jego znamion nie znajduje się celowość. Do zdarzenia doszło w czwartek. Łukasz Litewka został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Prezydent Donald Trump powiedział, że nie planuje w najbliższym czasie wysyłać negocjatorów do Pakistanu na rozmowy z Iranem. Iran tymczasem przedstawił kolejną wersję porozumienia pokojowego z USA. Dziś szef irańskiej dyplomacji po wczorajszych rozmowach w Omanie jest w Rosji i spotka się z Władimirem Putinem. Jak podaje Aksios, najnowsza propozycja Irańczyków to otwarcie, cieśniny Ormus i zakończenie wojny. Prawdopodobnie chodzi o odróżnienie szlaku morskiego na warunkach Amerykanów, czyli bez obejmowania go koniecznością wnoszenia opłat na rzecz Iranu. Irańczycy chcą zakończyć wojnę, ale rozmowy poświęcone irańskiemu programowi jądrowemu miałyby się odbyć w późniejszym terminie. Do tej pory zarówno Biały Dom, jak i Izrael przekonywały, że jednym z głównych celów ataku na Iran było zagrożenie nuklearne, związane z szybkim rozwojem programu jądrowego. Szef irańskiej dyplomacji Abbasarakci w Petersburgu spotkać się ma dziś z Władimirem Putinem. W weekend rozmawiał z premierem Pakistanu i przedstawicielami władz Omanu. Iran zgodził się na powołanie wraz z Omanem panelu ekspertów, którzy opracują bezpieczne trasy żeglugi przez Ormus. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To już ostatnie dni na rozliczenie się z fiskusem. 30 kwietnia mija termin składania deklaracji podatkowych za ubiegły rok. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska zachęca wszystkich tych, którzy jeszcze nie złożyli zeznania podatkowego do skorzystania z, z usługi Twój EPIT. Ponieważ mamy już tam wstępne przygotowane zeznanie podatkowe, wystarczy je zweryfikować, uzupełnić odpowiednie ulgi czy odliczenia i zatwierdzić. Jeżeli nie będziemy dokonywać żadnych zmian w przygotowanym zeznaniu, to należy pamiętać, że 30 kwietnia o godzinie 24 takie zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone i potraktowane jako złożone. A dotychczas podatnicy złożyli ponad 13 milionów deklaracji, większość z nich za pośrednictwem usługi Twój Epit. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Czas na sport, 5 po 8. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od PKO BP Ekstraklasy i deklasacji Legii Warszawa w Poznaniu. Lech pokonał wojskowych 4 do 0. Wszystkie gole padły w pierwszej części spotkania. Trzecią z bramek zdobył Michał Gurgul. Coś wspaniałego, zwłaszcza przeciwko kolegi, to jest przeciwnik, z którym zawsze, zawsze toczymy, toczymy zaciętą walkę. Pierwszą połowę zagraliśmy naprawdę bardzo dobrą, nie, nie dawaliśmy przestrzeni po, po stracie piłki, żeby, żeby Legia mogła rozwijać te kontrataki, także jesteśmy na pewno zadowoleni z tego meczu. Wisła Polsk przegrała z Radomiakiem 0-1, do a widzę w Łódź pokonał motor Lublin 2-0. Po 30 kolejkach liderem Kolejosz o 3 punkty przed Górnikiem, trzecia Gilonia ma 6 punktów mniej. Dziś ostatni mecz kolejki o 19.00, Piast podejmie Arkę. A teraz Żurzel, Żurzelek. Tu trzecia kolejka ekstraligi. GKM Grudziądz wygrał ze Spartą Wrocław od 48 do 42. Unia Leszno pokonała Stal Gorzy Wielkopolski 50 do 40. W tabeli przewodzi motor Lublin. Bokserka Emilia Koterska wygrała turniej Pucharu Świata w Brazylii. W finale kategorii do 80 kg Polka wygrała z norweszką Sofią Sorensen 5 do 0. Bardzo dobrze się czułam. Wszystkie rundy zostały wygrane, ale chyba była to moja najcięższa przeciwniczka na tym turnieju. Bardzo dobra dziewczyna, bardzo przygotowana. Jednak to, ja tak, miałam tą kontrolę i udało mi się wygrać. W kategorii do 70 kg mężczyzn wygrał Damian Durkacz, pokonawszy Brazylijczyka Kajana Rajsacz, także 5-0. Szykuje się mecz numer 5 w finale mistrzostw Polski Siatkarek. PG budowlane Łódź wygrały 3 do 1 z dewelopresem Rzeszów i doprowadziły do remisu 2 do 2. Libero budowlanych Justyna Łysiak. Wiedziałyśmy, że musimy dzisiejszy mecz wygrać, żeby tą rywalizację przedłużyć i tak naprawdę myślę, że zagrałyśmy odważnie, dobrze na zagrywce. Generalnie dzisiaj w każdym elemencie tak naprawdę myślę, że dobrze, ale myślę, że to co zrobiło też dzisiaj różnicę to serducho i ta walka naprawdę każda dała ile miała i zostawiłyśmy wszystko co mogłyśmy dzisiaj na boisku. Decydujący mecz już w środę wieczorem na Podpromiu. I jeszcze odrobina futbolu, Serie A. Piotr Zieliński grał od początku do końca zremisowanego meczu Interu Mediolan z Torino, było 2-2. do 2. AC Milan zremisował z Juve 0-0. do 0. W finale Pucharu Anglii zagrają Manchester City i Chelsea. Chelsea wczoraj wygrała z Leeds United 1-0, do 0. finał na Wembley 16 maja. Poniedziałek będzie na ogół słoneczny, więcej chmur może się pojawić wieczorem, a popadać może dziś tylko miejscami na Podlasiu i Mazurach, ale to nie tylko deszcz możliwy, także deszcz ze śniegiem w prognozie. A jeśli chodzi o temperaturę, to wczesnym popołudniem będzie od 9 stopni nad morzem i na północnym wschodzie do 16 miejscami na zachodzie i południu. 8 minut po ósmej. Zapraszamy do trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grządowski. To my zapraszamy do trójki, do dziewiątej. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle? Why am I soft in the middle, the rest of my life is so hard I need a photo opportunity, I want a shot of redemption Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight Far away, my well-lit door Mr. Beer melon, beer Melly, get these mutts away from me, you know I don't find this stuff amusing anymore If you'll be my bodyguard, I can be alone.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 All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. But if you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy. Simon i You Can Call Me Al w trójce 22 i 7 trójek. Zapraszamy Państwa. Słuchamy dziś Państwa impresji i wrażeń na temat tego, co działo się w weekend. A działo się sporo i wiadomo o czym mowa. Ale teraz już polityka jest ósma 13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest były prezydent Bronisław Komorowski. Witam pana. Witam panią i witam państwa. Na początek trochę niepolitycznie. 251 milionów złotych dla dzieci z chorych na nowotwory zebrał youtuber Łatwogang, który prowadził przez ostatnie 9 dni zbiórkę pieniędzy. Pieniądze trafią do fundacji Cancer Fighters. Jak to jest, Panie Prezydencie, że no, ciągle przy... obywatele muszą wspierać system ochrony zdrowia? Wie Pani, to miało, miało być niepolitycznie, <głos> <głos> więc ja niepolitycznie odpowiem, że bardzo się cieszę, że taka akcja przyniosła tak wspaniały efekt. Gratuluję i autorom pomysłu i wykonawcom, <głos> oczywiście także i pod, dzieciom w potrzebie, ale... Dla mnie jest to sygnał, że są jeszcze ogromne pokłady takich, takiego potencjalnego ludzkiego zaangażowania i zdolności czy skłonności do y, y, robienia dobrych rzeczy z myślą o innych, a nie tylko o sobie. Więc to jest taka akcja, która mnie oczywiście zaskoczyła, bo ja nie jestem człowiekiem y, tak powiem, internetu, ale, ale zaskoczyła mnie pozytywnie. I myślę, że to jest jakiś taki dalszy ciąg, może w następnym pokoleniu, w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. To jest jakby... Czyli chyba, ziarenko, które wykiełkowało. Wykiełkowało, myślę, jest taki podkładu ludzkich potrzeb czynienia dobra. Więc to cieszy. A jeśli chodzi o służbę zdrowia, to powiem tak, że yy, no służba zdrowia wymaga nie tylko dodatkowych pieniędzy. Ja z niepokojem słyszę kolejny, kolejny rząd, który mówi o tym, że dosypie pieniędzy. No i z dumą mówi minister finansów, że chyba 20 parę miliardów w tym roku więcej będzie w systemie pieniędzy z budżetu. To jest na pewno jakąś pozytywną, pozytywne efekty to przyniesie do pewnego stopnia, ale bez głębokiej reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, bez jednak wdrożenia programów, które czy wymuszałyby programy naprawcze na tych szpitalach, które się regularnie od lat zadłużają kosztem innych kosztem opieki zdrowotnej, bo te pieniądze są marnowane często, to nic nie będzie. To można tam wsypać do tego worka nie 20 parę miliardów, a 50 parę rocznie dodatkowych i według mnie efekt będzie bardzo umiarkowany. A na rok przed wyborami wątpliwe, żeby politycy zdecydowali się na bardzo odważne reformy. Panie wątpliwe. prezydencie, zostawmy ochronę zdrowia. Wątpliwe. Chcę pana zapytać o zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, że zostanie ujawniony aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych trzech prezydentów, Lech Kaczyński, pan i y, Andrzej Duda nie zdecydowało się ujawnić tego aneksu dlaczego? No, wie pani, wczoraj wysłuchałem w telewizji bardzo dla mnie zaskakujący wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, który Zacytował myśl swojego brata Lecha Kaczyńskiego dotyczącą właśnie tego i, an, i, i aneksu, i samego raportu o likwidacji WSI, my, mówiąc o tym, że to jest materiał publicystyczny. Lech Kaczyński, o ile pamiętam, powiedział to o wiele ostrzej, jako braku wiarygodności tego materiału. Ja nie... Prezydent Kaczyński mówił, że to są fakty pomieszane z opiniami. Opiniami, wie pani. A ja, a ja mogę powiedzieć, że to jest masę kłamliwych tam informacji. Pan czytał ten dokument? No i miałem do tego oczywiście prawo. I co tam jest? E, więc to, jak pani poczeka parę dni, co zrobi pan prezydent Nawrocki. Ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że Polska jest jedynym krajem znanym mi na świecie, który ujawnił własnych agentów e, zrobił to pan Macierewicz. Publikując e, raport tak, z likwidacji i współpracowników wywiadu. Ja mogę też powiedzieć jedną rzecz, że mm, Lech Kaczyński potem przepraszał za Macierewicza konkretne osoby, między innymi też człowieka o nieposzlakowanej opinii, zaangażowanego w działalność w podziemną antykomunistyczną, którego ja osobiście jako minister obrony narodowej prosiłem o współpracę z wojskowym wywiadem, bo to była osoba, która miała gigantyczne kontakty w Rosji i zajmowała się tym o strony naukowej także. No i oczywiście Macierewicz to zmardował wszystko, no bo Lech Kaczyński przeprosił, no ale strata jest stratą z punktu widzenia skuteczności działania polskiego wywiadu. Dlaczego pan... Nawlowski... Panie prezydencie, ale czy w tym aneksie są jakieś informacje, które mogłyby być interesujące dla obcych wywiadów, a z kolei nie byłoby to w interesie Polski, żeby Wie je pani, ujawniać? Ja powiem, już większość strat już się dokonała w wyniku samej likwidacji WSI w takim trybie, jak to miało miejsce, wywożeniem dokumentów w sposób nieformalny. W aneksie mogą być według się dzisiaj po tylu latach straty z powodu jego publikacji mogą wynikać z faktu, że będzie potwierdzeniem negatywnej opinii o Polsce jako państwie i o polskim wywiadzie, o polskich służbach specjalnych. Bo jeszcze raz powiem, no, służby, jeśli... Chcą działać skutecznie, muszą być wiarygodne w oczach także swoich potencjalnych współpracowników. Po tym numerze, który zrobił Macierewicz, według mnie już nikt tak łatwo nie uwierzy w zapewnienia polskich służb, które chciałyby kogoś czy pozyskać, zwerbować, czy kogoś uzyskać jako współpracownika, eksperta. Ale Dlaczego? tam są jakieś informacje, które nie powinny być ujawnione? Wie Pani, ja tego nie mam prawa mówić, więc poczekajmy, to się ujawni. Mogę powiedzieć, że w całości tej operacji i samego opublikowania raportu, jak i, i, i aneksu, niewątpliwie z tego tytułu były straty po prostu w aktywach wywiadu polskiego. Natomiast dlaczego Pan Prezydent to chce zrobić? Ja wiążę to trochę z taką chęcią schlebiania czy dania żeru tej części opinii publicznej, która jest w znacznej mierze zaangażowana na rzecz PiSu, tak powiem, i bardzo lubi wszelkie teorie spiskowe. I dlatego prezes Kaczyński niedawno wrócił do Używania terminu zamach smoleński to też dzieło Antoniego Macierewicza, yy, a już nie mówi o katastrofie smoleńskiej. Wydaje mi się, że z tego samego powodu pan prezydent chce teraz wrócić do kwestii służb specjalnych, bo to zawsze ludzi ekscytuje. Podnieca i niektórym wszystko wytłumaczy na świecie. Ale młodzi ludzie nawet nie wiedzą, co to były wojskowe służby informacyjne, raport przed z panią, 20 lat, jeszcze może zgadzam się z panią w stu procentach, że dla wielu młodych ludzi to tak, jakby się ktoś zajmował na przykład aspektem rozpoznania wojskowego yy, króla Władysława Jagiełły przed bitwą pod Grunwaldem mniej więcej. I dlatego myślę, że dosyć złudna jest nadzieja, nadzieja niektórych polityków pisowskich, którzy liczą na to, że będzie wokół tego jakaś polityczna ekscytacja. Myślę, że nie. No to, to, to już jest w znacznej mierze odgrzewane kotlety. Niektórzy twierdzą, że chodzi o przykrycie e, afery e, giełdy kryptowalut Zonda Krypto. E, poszkodowanych jest e, ponad już 30 tysięcy osób. Niektórzy mówią, że ponad miliard złotych strat. Dzisiaj gazeta wyborcza piórem e, Wojciecha Czuchnowskiego pisze, że według ustaleń polskich służb kontrole nad giełdą Zonda Krypto ma jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych, mafia tambowska i według Czuchnowskiego, który się powołuje na notatkę służb specjalnych udziały Rosjanie mieli przejąć w 2018 roku, czyli jeszcze przed zaginięciem tego pierwszego właściciela giełdy BitBay, która była takim poprzednikiem zonda ja nie Krypty. mam żadnej wiedzy dodatkowej, ale wydaje mi się, że w tego rodzaju mętnej wodzie, która nie jest jest trudna do skontrolowania przez państwo demokratyczne, no zawsze łowią albo budują swoje interesy y, tajne służby. Y, w tym wypadku prawdopodobnie służby rosyjskie. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na pewne podobieństwo z takim zjawiskiem, które było też lata temu, no takiego głębokiego zaangażowania Prawa i Sprawiedliwości w to, aby uniemożliwić albo opóźnić przynajmniej podanie pewnej sfery funkcjonowania mm, struktur finansowych w państwie polskim, kontroli państwa. To były te słynne skoki. No, było potem jasne, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość uniemożliwiało objęcie nadzorem KNF-u, prawda? Tak. Te skoki. E... Z... No bo był tam, Kas. jednym szefem tych skoków był Obecny chyba nawet y, senator Pisu, pan Bierecki, i wiadomo, że tam masę ludzi było zatrudnionych z Pisu, i masę z, z, spraw związanych z Pisem było pośrednio finansowane w postaci różnych grantów, różnych tam zaangażowań przez y, właśnie skoki. A potem, jak się sprawa ryplęła, zaczęły bankrutować te skoki masowo, no państwo polskie co musiało zrobić? No... Poprosiło, żeby użyć takiego eufemizmu, bo to bardziej było wymuszenie na bankach, szczególnie tych związanych z, z państwem, z, z państwem yy, yy, przejmowanie skoków. No, I żeby czyli, się z, że państwo żeby się musiało padły, zrzucić bo... na pieniądze dla tak, tych, którzy stracili. Czyli my wszyscy żeśmy życia. finansowali potem ratowanie upadających skoków pana Biereskiego. I obawiam się, że dzisiaj sprawa idzie w tą podobną stronę. PiS znowu blokował możliwość objęcia nadzorem yy, k przez KNF yy, nadzorem tych właśnie krypt mechanizmów kryptowalut w Polsce, a jednocześnie się ujawnia, że coraz większe interesy w tym obszarze oni mieli ulokowane, a na końcu według mnie będzie tak, że oni będą najgłośniej krzyczeli, że pokrzywdzenok jest tylu, a tylu obywateli polskich, którzy nieopatrznie zaufali tej dziwnej Strukturze i będzie żądanie, żeby reszta społeczeństwa tak czy inaczej zaangażowała pieniądze na rzecz wsparcia dla pokrzywdzonych obywateli. A jak pan odbiera informację, że właśnie zonda krypto, właściciel, prezes tej, tej giełdy jest w Izraelu, że uciekł do Izraela, że polskie służby mimo, że w 2022 roku zaginął Sylwester, Sylwestry ten szef pierwszej y, giełdy to y, nie został przesłuchany w ogóle przez prokuraturę pani, ten kraj, A z drugiej jest... strony Zbigniew Ziobro, jego fundacja dostaje 450 tak, milionów. To jest tak, ale pani zadała, zadała pytanie dotyczące rozumiem, 450 osoby, która czmychnęła do Izraela. To, to chyba ciekawszy byłaby opinia panów z Konfederacji w tej sprawie <głos> na przykład. No to Przemysław to, Wipler i, też dostał to, pieniądze. Tak. Od. No jest to efekt tego, że Izrael należy do tych państw, które albo w ogóle nie wydają, albo z ogromnym, y, g, ogromnym oporem wydają swoich obywateli, nawet wtedy, jeżeli popełnili y, jakieś przestępstwa w innych krajach. Więc Izrael jest bezpiecznym, tak powiem, często bezpieczną przystanią dla ludzi, no, którzy mają, na przykład podwójne obywatelstwo, no gdzieś tam w odpowiedni będzie czy mychają z Polski, czy z innego kraju. Natomiast, no, to pani pyta o to finansowanie. Och, przepraszam, już był, a jej córka. <ścoughs> Pozdrawiamy córkę. Tak. Chciałem powiedzieć, że to potwierdza to, co mówiłem. To było przy skokach, że na końcu się okazuje, że to chronione są źródła, finansowania niektórych aspektów funkcjonowania konkretnych środowisk politycznych i najczęściej są to osoby bądź środowiska polityczne, które można rozpoznać po stopniu zaangażowania ich w to, aby państwo polskie nie mogło kontrolować tych obszarów. Więc tak jest i z panem Ziobrą, i z jego, jego fundacją zapewne. Pytają na czacie nasi widzowie, dlaczego Pan był jedynym posłem platformy, który głosował przeciwko likwidacji WSI. Niektórzy się wstrzymali. Nasze w Sejmie było dużo osób, które głosowało przeciwko. W platformie. Rzeczywiście ja chyba byłam jedyny, który tak wprost jedyny, bo uważałem, że jako były minister obrony narodowej no nie mogę przekreślać dobrych intencji i dobrej służby, tych żołnierzy wywiadu i wywiadu wojskowego, którymi sami, którym sam jakby dowodziłem. No oni byli mi pod, pod, podwładnymi moimi. A dalsza I część dlatego, programu I chyba już... dlatego na przykład Radek Sikorski się wstrzymał, bo też jako były minister. No, a dalsza a... część programu już w części internetowej zapraszamy jak zwykle na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, gdzie jesteśmy od poniedziałku do piątku od godziny ósmej trzynaście. Pan prezydent Bronisław Komorowski był gościem radiowej Trójki, ale zostaje z i przechodzimy do internetu. Zapraszamy do reklamy. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultra nowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus polskapl Lexus elitarny w każdym wymiarze. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Akcja w Deichmann. Sneakersy Adidas, Nike, 4F i inne z rabatem 20%. Tak, tak. Markowe sneakersy 20% taniej. Oferta ważna z kartą Deichmann Plus przy zakupach za minimum 199 zł. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.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 Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunie, to Allegro. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A z kuponem Lidl Plus. Karkówka Wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Co czeka ceny paliw? Nie ma co wróżyć z fusów. Trzeba skupić się na możliwych oszczędnościach, a tu doskonałą ofertę ma Toyota. Na przykład Toyota CHR Plugin zużywa według restrykcyjnej procedury WLTP zaledwie 2,1 litra na 100 km, a do tego teraz dostępna jest z korzyścią nawet do 28 tysięcy złotych. Żegnamy. Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest ósma trzydzieści. Czas na skrót serwisu trójki. Romuald Wójcik. Gratuluję organizatorom, mówił w bezłonniku w rozmowie politycznej w trójce były prezydent Bronisław Komorowski. Zbiórka zorganizowana przez influencera. Łatwo ganga dla dzieci chorych na raka przyniosła ćwierć miliarda złotych pomocy. Youtuber prowadził transmisję przez kilka dni. Dla mnie jest to sygnał, że są jeszcze ogromne pokłady takiego potencjalnego ludzkiego zaangażowania i zdolności, czy skłonności do robienia dobrych rzeczy z myślą o innych, a nie tylko o sobie. Cała rozmowa z Bronisławem Komorowskim. Do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Prace nad nową ustawą medialną są już na ukończeniu, mówi ministra kultury Marta Cieńkowska. Ustawa jest po konsultacjach i za kilka dni trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Na początku maja wysyłamy ustawę już z gotowym tekstem, z gotowym uzasadnieniem, z gotową oceną skutków regulacji na stały Komitet Rady Ministrów. Media publiczne mają być finansowane z budżetu państwa na kwotę około 2,5 miliarda złotych rocznie. Ej Sobutka, Sobutka, dzień jest długi i kadencja krótka. Mieszkańcy Sobótki na Dolnym Śląsku odwołali burmistrza. Inicjatorzy referendum zarzucali Mirosławowi Jaroszowi oraz radnym nietrafione inwestycje i brak konsultacji społecznych, na przykład przy zakupie hotelu Miś. Ta sprawa była punktem zapalnym w Sobótce. Władze gminy zdecydowały o zakupie nieruchomości i przekształceniu jej w nową siedzibę magistratu. Najwyraźniej nie był to Miś na miarę możliwości gminy. Kolejny serwis trójcy o dziewiątej. Poniedziałek będzie na ogół słoneczny, ewentualnie popadać deszcz lub deszcze ze śniegiem może na północnym wschodzie kraju i to tam będzie po południu najchłodniej, bo 9 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie dziś miejscami na zachodzie i południu kraju do 16. Za 28 minut godzina dziewiąta, jeszcze przed dziewiątą, kolejna poniedziałkowa zagadka Pawła Turskiego, finansowa. Służyć może do czytania, oglądania, w skrajnych przypadkach do wytapetowania mieszkania. Dlatego pierwotnie była ta rzecz stosunkowo tania ale skończyło się na bardzo wysokiej kwocie. Jak wysokiej i o co chodzi to wszystko wyjaśni się około 8,50 w cyklu złote a skromne. Tymczasem zapraszamy Państwa do udziału w mniejszej grze, która za kilka minut gra Dawid Podsiadło to nowości sezon, a Państwo dzwonią jeśli chcą grać. Dwie dwójki i siedem trójek. 24 minuty jeszcze do dziewiątej. U mnie ostatnie notatki związane z mniejszą grą powstają. Państwo słyszą, ale piszę, ale piszę. A do trójki dodzwoniła się pani Monika z hańczowej między innymi. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry. Hańczowa, proszę mi to wskazać palcem na mapie. Y, palcem na mapie, prawy dolny róg, y, zaraz przy granicy ze Słowacją. Ach, tu Taki. jesteśmy, tu jesteśmy, no dobrze. Jak pogoda w takim razie, bo to już góry pewnie, a y, tak pośnieżyło przez ostatni weekend. Y, u nas, u nas bez śniegu, a piękne słońce i, i w końcu zielono, bo u nas jest wszystko spóźnione o 2-3 tygodnie, jeśli chodzi o, o, o wiosnę, ale w końcu jest zielono i słońce. Aha, to zaraz zrobi się też kolorowo, jak puszczą pąki, pani Moniko. To pani Monika w, w mniejszej grze zmierzy się z nią pani Grażyna. Dzień dobry, pani Grażyno. Witam, witam. Jestem na fali. Jest pani na fali. W przypadku pani Grażyny rymujemy, bo pani Grażyna zeżnina. Grażyna ze, zeżnina, tak, pałuczanta. Piękna. Pozdrawiamy serdecznie. O, widzę, słyszę, że w dobrym humorze pani Grażyna o poranku. Zawsze. Córka gawędziarza pałuckiego z pałuk. A, to proszę powiedzieć, skąd pani czerpie taką energię w poniedziałek. Zdrowia, szczęścia i słodyczy Grażyna ze na życzy. Ze słodyczy tak. pani czerpie też tę te, te energię. No dobrze, tak. to by miało To, Wiesz, by miało to na umie powiedzieć, ale pięknie nie przeklinając. Nie, przeklinając. No bez przekleństwa. Mam nadzieję pani Grażyno w mniejszej grze. Mniejsza gra już za chwilę. <laughs> Fighters. Foo Fighters i Of All People to nowość od tej grupy w trójce za 20 minut 9. mniejsza 9. gra A w mniejszej grze pani Grażyna Zeżnina, czyli z Ziemi Pałuckiej, czyli Kujawsko-Pomorskiej się wita. Pozdrawiamy, dzień dobry raz jeszcze pani Grażyno. Witam, witam serdecznie, tak. I słyszymy się doskonale, a na stanowisku numer dwa pani Monika z Hańczowej czyli spoglądamy na południe kraju. Dzień dobry. Raz jeszcze, pani Moniko, zaczynamy dziś mniejszą grę od pani Grażyny. Pani Grażyno, pierwsze pytanie do pani. Ta pierwsza seria to tak z kategorii lekkich. Jak rozwijamy skrótowiec NFZ? Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiście, że tak. I dlaczego z uśmiechem pani tego hasła nie wypowiedziała pani Grażyno, tylko tak poważnie? Bo ja jestem pielęgniarką od 40 A. lat. No dobrze, czyli całkowicie poważnie traktujemy hasło NFZ o poranku tak. dziś. Teraz pani tak. Monika, pani Moniko, pytanie do pani nieco dłuższe odnosi się do wczorajszych wydarzeń, bo wczoraj w Londynie kenijczyk Sebastian Sałę przebiegł maraton w rekordowym czasie, godzina 59 minut i 30 sekund. Jako pierwszy złamał barierę dwóch godzin w regularnym biegu w rywalizacji. A pytamy o dystans maratonu. Pani Moniko, to ten dystans to nieznacznie mniej, czy nieznacznie więcej niż 42 km? Nieznacznie więcej. Tak jest, 42 km, 195 metrów. I, dosyć, tak. I to nawet mhm. y, w związku z Londynem taki dystans, y, bo trzeba było trasę maratonu londyńskiego, y, olimpijskiego w Londynie przed wojną wydłużyć, by finiszowali przed podium z Królową. No Wtedy z królem. Przed, przed wojną to było. 42-195. Dystans maratonu i punkt dla pani Moniki. I mamy jeden do jednego i wracamy do pani Grażyny przy remisie. Pani Grażyno, proszę posłuchać. Ha, to, że pani zanuci, to ja wiem, bo każdy zanuci. Dla Elizy. Ale kto to skomponował? O Jezu. A... Niemiecki, no, który... który niemiecki, podpowiem kompozytor, jest odpowiedzialny za ten niemiecki. Utwór. niemiecki. tak. No, powiem brzydko, w dupie jeża nie wiem. O, to bardzo brzydko, a miało być przed, bez przekleństw pani, e, pani e, Grażyno. W takim razie nie ma punktu, nie, nie ma możliwości, żeby no nie, to był punkt. Ludwig nie, nie, van nie, Beethoven no. skomponował o, tę miniaturę no, fortepianową dla... Elizy. No, wie, no wiadomo. No i tak się no, to teraz poukładało, pani Grażyno, nowy, że pani Monika to. dostaje szansę na zwycięstwo. Pani Moniko, dokładnie 27 kwietnia 2014 roku został kanonizowany papież Jan Paweł II, który zmarł w roku 2005. A w którym roku Karol Wojtyła został wybrany przez Konklawę? Yyy... Eee, 1900... Mm -hmm. eee już muszę sobie ja e, 78. O. Tak jest 1978 rok, październik 16 konkretnie października tak, to wtedy tak. Jan Paweł II został wybrany, Karol Wojtyła został wybrany papieżem Janem Pawłem II to oznacza, że zwycięża dziś pani Monika Dobrze, gratuluję no Dziękuję Kto jest z tymi znanymi utworami, prawda Pani Grażyno, że zanuci się i się y, nawet wie, ale kto skomponował to czasami? Panią Monikę jest... prąd nie tyka tak? I jest wszystko dobrze. Pozdrowienia. Dziękuję pani Monika chyba potwierdza. Dziękujemy Pani Grażyno, pozdrawiamy mhm. serdecznie, a Pani Monika wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy. Taki przywilej zwycięzczyni. E, tak przy poniedziałku. Chwytaj dzień. Kaja Zbigniew-Wodecki w Trójce. Słuchamy. Gratulacje Pani Moniko, dziękujemy pięknie. Thank you, the We want to sudo love you my do so do Wackity Pytasz mnie Jak powstrzymać ten czas Będzie tak Jakby wpadł w jakiś trans Powiem ci Na ciężkie czasy Choracy radził tak Radził tak Chwytaj dzień Się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień z całej siły goła chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się. O własny winą, wina spę. A Świata w domu sobie zrób Raz, dwa I pod narkozą nieba Pięknie, lekko trwaj I trwaj Nie kochaj się w przedmiotach Nie pożądaj zła Trzymaj się w życiu tego Co nietrwałe, co łagodne Co pogodne, co ci w duszy gra Chwytaj dzień Z całej siły Znajdzie, aby tu jeszcze Pani Monika z Hańczowej takie carpe diem nam zafundowała przy poniedziałku i trudno się nie zgodzić. A skoro mamy poniedziałek i 8.48, no to czas na kolejną zagadkę o tym, co warte jest wiele, choć co do zasady kosztować wiele nie powinno. Złote, a skromne. Tym razem Paweł Turski ma dla nas przykład z szeroko pojętej kultury. Służyć może do czytania oglądania, w skrajnych przypadkach do wytapetowania mieszkania. Dlatego pierwotnie była ta rzecz stosunkowo tania. W 1938 roku kupić ją mógł każdy za 10 centów amerykańskich, czyli dzisiejszą równowartość 2 dolarów i 34 centów. W styczniu bieżącego roku została sprzedana za 15 milionów dolarów. I nie jest to przypadek. To jest święty gral w swojej kategorii. Bez tego nigdy nie pojawiliby się Batman, Wonder Woman, Spider-Man, X-Men czy Wolverine. Bez tego nie byłoby niczego. No, Argumentuje Vincent Curcolo z Metropolis Collectibles, w którym sprzedano za 15 milionów dolarów rzecz, w której po raz pierwszy pojawia się postać, która nie jest jeszcze doskonała. Ma w końcu tylko super siłę, jest odporna na wszystko, co nie jest silniejsze od wybuchającego pocisku, biega szybciej niż pociąg ekspresowy, i jeszcze potrafi przeskoczyć dystans 1,8 mili. Choć te umiejętności nie wydają się nadzwyczajne, to... Takie są, bo po raz pierwszy jakaś postać potrafiła coś takiego robić, dodaje Stefan Fischler z Metropolis Collectibles. Kolekcjoner, który to nabył, powiedział nam, to jest książka, którą chcę nie tylko ze względu na fabułę, na klasę, lecz przede wszystkim pragnę jej ze względu na znaczenie, kulturowy wpływ pierwszego pojawienia się superbohatera w niebieskim stroju i czerwonej pelerynie, czyli Supermana w styczniu 2026 roku anonimowy nabywca zapłacił 15 milionów dolarów za oceniony na 9 punktów w 10-stopniowej skali komiks Action Comics numer 1, w którym po raz pierwszy pojawia się postać Supermana. 15 milionów za komiks. Czego to ludzie nie wymyślą? No Paweł Turski sprawdza, czego to nie wymyślą i opowiada o tym w poniedziałki, o tej porze. Autorski przed chwilą opowiadał o komiksie sprzedanym za 15 milionów dolarów. To duże pieniądze, ale bledną przy kwocie zbiórki na rzecz Cancer Fighters 251 milionów złotych. Przez 9 dni. To rekord świata. Nasza polska jedność w pomaganiu. A cała zbiórka odbyła się w czasie transmisji youtubera Łatwo Ganga, który przez 9 dni słuchał non-stop pewnej piosenki Disu na raka. To teraz BDS i Maja Mecan w trójce na zakończenie porannej audycji. Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować. No to co Maja, jedziemy z nim? Jedziemy. <śmiech> to jedziemy. Już raz wygrałam z tobą, Aha. pamiętam to jak dziś okay. Myślałam, że to koniec, że nie wrócisz tutaj, więc Poczułam smak zwycięstwa w oczach świecił mi się świat A ty wróciłeś, znowu powiedziałeś jeszcze raz Trzecia runda walki, znowu stawiasz mnie na start Ale zapomniałeś o tym, że nie podam się od tak Choć ta droga trudna i czasem brak mi sił Często widzę mamę, jak ociera łzy Kocham cię Ciągle tutaj jestem Myślałeś, że mnie masz? Myć się w twarz Ciągle tutaj jestem nikt się nikt nie wybieram Ciągle tutaj jestem Maja dawaj tego posera To twój ostatni krok, udowodnię ci Aha. Słuchaj raku dobrze, bo kończą ci się dni Atakujesz dzieci, to naprawdę wielki wstyd Kradniesz nam marzenia i dziecięce sny. Każdy mój upadek uczy, jakiś dalej wszód. Blizny na moim ciele to odznaki wielu dróg. Myślałeś, że mi złamiesz, że zabierzesz dni. Niestety się myliłeś, wyjdź, ja zamknę drzwi. Ciągle tutaj jestem. Myślałeś, że mnie masz? Ciągle tutaj jestem. Śmiejemy się w twarz. Posera. Przyczepiłeś się do małej Mai, żywi się cudzymi marzeniami Przepraszam bardzo za język, ale chyba bardzo da godzinie naje! Mają, pójdziemy na Manipedi Z nami sami fani, kiedy się wydajemy i ciągle się śmiejemy zaraz po tym jak się głupku zaję. No. Zabrałeś mi tatę, potem zabrałeś mi dziadka Chciałeś zabrać mamę, ale nie da się wariatka Pętek pisze mi lepiej, kas stara podrzuca słowa No bo nawet jak wygrywasz nie zyskuje anioła to dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy Niczym Sze z oddziałów specjalnych Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice Nie przegramy tej walki, Maja Ciągle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 Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu woda muszynianka 1,5 litra. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Teraz w promocji tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 12 sztuk. Produkt objęty limitem. A wszystkie ręczniki papierowe. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.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 Kierowco. Z aplikacją BPmi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPmi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BPPL. cena.